Cześć, witajcie, moi kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście, oczywiście, że to jest podcast po polsku. Tu uczymy się języka polskiego, tu słuchacie tylko po polsku historii opowiadań, ciekawych rzeczy. Mam nadzieję, mam nadzieję, że to wam pomaga w języku polskim, w nauce języka polskiego Że to jest ciekawe i że to was zachęca, zachęca do słuchania po polsku jak najdłużej Do słuchania języka polskiego, tego pięknego, wspaniałego języka, którego uczycie się i nie chodzi przecież o to, żeby szybko nauczyć się języka polskiego. Chodzi o to, żeby z nim obcować, żeby cieszyć się, żeby czytać, żeby słuchać. I nie myśleć, że kiedyś w końcu nauczę się tego języka. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mieć przyjemność ze słuchania po polsku. Tego wam życzę i po to właśnie robię dla was te podcasty bo to przygotowuje materiały, żebyście mieli ciekawe, interesujące rzeczy do słuchania. A przy okazji, przy okazji uczymy się w ten sposób języka polskiego. Nie myśląc nawet o tym. Nie myśląc o gramatyce, nie myśląc o słówkach. Nie myśląc o tym, że uczymy się. Uczymy się przez samo... Słuchanie, czytanie przez samo obcowanie z językiem. Jeśli ktoś jeździ na rowerze, to nie myśli o tym, żeby uczyć się jeździć na rowerze, tylko po prostu cieszy się samym jeżdżeniem. Dziecko cieszy się tym, że jeździ na rowerze, a nie myśli o tym, że kiedyś w przyszłości będzie świetnym kolarzem i będzie doskonale jeździć na rowerze, albo będzie robić sztuczki na rowerze. Nie! Dziecko cieszy się tym, że z przyjemnością spędza czas. I właśnie mam nadzieję, że wy również dzisiaj z przyjemnością spędzicie razem ze mną czas, że posłuchacie czegoś interesującego po polsku. Dzisiaj opowiem wam o pewnym obrzędzie, starodawnym polskim obrzędzie, starodawnym słowiańskim obrzędzie, ponieważ ten obrzęd jest bardzo, bardzo stary i myślę, że był tutaj na tych ziemian, na tych ziemiach wśród Słowian jeszcze zanim istniało państwo polskie. Teraz mamy okres Jesienny jest listopad i 1 listopada, tydzień temu, było Święto Zmarłych i właśnie w tym czasie, również w dawnych, dawnych czasach obchodziliśmy święto, które nazywało się Dziady. I dzisiaj właśnie o tym święcie mam zamiar Wam opowiedzieć. Ale oczywiście zanim zacznę opowiadać Wam, jak przebiegały te obrzędy, chciałbym, żebyśmy posłuchali nagrania, które dostałem od NASA z Litwy. Na Litwie również obchodzono kiedyś podobne obrzędy. W całym tutaj regionie, okolicach, właśnie podobne e, obrzędy były obchodzone. Na Litwie, na Białorusi. i Opowiem wam jak to było, ale zaraz, zaraz, zaraz, za moment najpierw posłuchamy Szarunasa. Dziękuję wam wszystkim, dziękuję wszystkim, którzy przysyłacie do mnie swoje nagrania. To dla mnie wielkie wyróżnienie, że piszecie do mnie, że, że chce wam się, że chcecie zrobić nagranie, poświęcić czas po to, żebym mógł posłuchać jak mówicie po polsku. Bardzo, bardzo jest to dla mnie przyjemne, bo widzę, że ten czas, który ja poświęcam wam, nie idzie na marne, że robicie postępy, że jesteście coraz lepsi w języku polskim, coraz lepiej mówicie, coraz więcej rozumiecie. I to mnie bardzo, bardzo cieszy, bardzo się cieszę, że robicie postępy i że chwalicie się przede mną, jak dobrze mówicie po polsku. A ja chcę pochwalić was. Chcę również, żeby inni usłyszeli, jak dobrze mówicie po polsku, bo skoro jedni mogą, to mogą i inni. Wszyscy mamy takie same głowy, wszyscy mamy takie same mózgi, Różnica jest tylko taka, że jedni poświęcają więcej czasu, inni może trochę mniej. Ale jeżeli cieszycie się tym, co robicie, jeżeli cieszycie się słuchaniem, to kiedyś w przyszłości na pewno nauczycie się mówić po polsku bez problemu. Jeśli to nie będzie za trzy miesiące, za pół roku, to może to będzie za rok, może to będzie za dwa lata, może za trzy. Nieważne. Najważniejsze jest to, że przez cały ten czas spędzaliście, spędzaliście przyjemnie czas z językiem polskim i to sprawiało wam radość. Prawda? Mam rację? Myślę, że tak. Ja właśnie w ten sposób uczyłem się hiszpańskiego. Zajęło mi to sporo lat. Myślę, że już chyba ponad 5 lat, kiedy zacząłem. Ale mm, nie spieszyłem się Robiłem wszystko wtedy, kiedy miałem na to chęć, kiedy sprawiało mi to przyjemność. Nie musiałem zdawać żadnych egzaminów, więc nie było pośpiechu. I w końcu powoli teraz mogę rozmawiać z ludźmi. Jestem z tego bardzo zadowolony. I zaczynam uczyć się niemieckiego. Mam nadzieję, że również w ten sposób uda mi się. Kiedy się nauczę? Nie wiem, może to zajmie... Pięć lat, może 6 lat Może siedem, a może rok Nie mam pojęcia Najważniejsze, że sprawia mi przyjemność Słuchania W tym języku Na razie niewiele rozumiem Ale same dźwięki Są dla mnie Interesujące Rozpoznawanie, co mówią ludzie Jest ciekawe Okej, okay, ale rozgadałem się A chciałem oddać mikrofon Szarunasowi Posłuchajmy, co powiedział. Cześć, Piotrze. Mam na imię Sharunas, Mam 30 lat i mieszkam na Litwie. Uczym się języ języka polskiego już od jednego czy chyba już od dwóch lat. Nie mogę tak bardzo dobrze powiedzieć. I zdecydowałem, zdecydowałem zrobić to nagranie, ponieważ chciałem Ci podziękować za wszystko pracę, które robisz. Wiem, że robienie podcastów nie jest tak już lekko, ale ty robisz swoich podcastów regularnie, jeden czy jeden raz w tygodniu, czy ja widzę, że czasami i jeden raz w dwa tygodnie, ale to jest bardzo, bardzo często i to jest niesamowite. Mój powód dla uczenia Uczenie się uh, polskiego to jest moja dziewczyna, ona ma na imię uh, Justyna, bardzo kocham Justynę i ona jest polką i my mieszkamy razem w Wilnie, chciałam mówić po polsku jeszcze lepiej, ponieważ chciałam mówić z Justyną uh, i po polsku, i po litewsku, teraz mówimy tylko po litewsku ale myślę, że to tak w jeden, w jeden dzień tak, tak będzie. I co jeszcze? Chciałem jeszcze raz podziękować i wszystkiego najlepszego, bardzo dużego sukcesu Ci i pa pa! Dziękuję bardzo serdecznie Szarudasowi. Świetnie, świetnie mówisz po polsku. Dlaczego nie mówicie po polsku e, razem z Justyną? Naprawdę nie było chyba by żadnego problemu w porozumieniu, bo mówisz doskonale po polsku. E, świetnie, jestem naprawdę pod wrażeniem. Doskonała znajomość języka polskiego Po dwóch latach Bardzo, bardzo szybko Bardzo szybko, naprawdę mm. Przygotowywanie podcastów Owszem, to zajmuje czas Ale tak jak mówię Jeśli robimy coś Co sprawia nam przyjemność To ten czas nie jest istotny Nie bierzemy tego czasu, prawda? Tak samo... Kiedy zaczynamy się uczyć nowego języka To później nie pamiętamy Czy to było tego dnia, czy to było tego roku Czy kiedykolwiek Nie zapisuje sobie nikt praktycznie tej daty I później nie pamiętamy Czy to było rok temu, czy dwa lata temu Czas płynie tak szybko Kiedy robimy coś z przyjemnością Że nie mierzymy tego czasu Ale kiedy robimy coś Czego nie lubimy robić, wtedy czas płynie bardzo, bardzo powoli. <śmiech> Mam nadzieję, że dzisiaj e, czas ucieknie wam niepostrzeżenie, nawet nie zauważycie jak szybko, bo dziś chcę opowiedzieć wam historię bardzo, bardzo ciekawą, historię starego obrzędu, prastarego, Obrzędu. Jeśli mówimy, że coś jest prastare, to znaczy, że jest bardzo, bardzo stare. Zatem dziś opowiem o dziadach. To święto nazywało się Dziady i było bardzo ważną częścią życia dawnych Słowian. Na pewno wiecie, kto to jest dziadek. Dziadek to ojciec Ojca, prawda? Człowiek najczęściej już stary Jednak słowo dziad jest bardzo stare I kiedyś oznaczało duszę zmarłego Dziad to była dusza zmarłego Ale dziad mówiło się również na starego człowieka Człowieka, który chodził między wioskami, żebrał, prosił o jedzenie, nie miał swojego domu Zresztą dziś nadal używa się takiego określenia Na przykład na ludzi bezdomnych, którzy piją alkohol Często mówi się na nich dziady Zobacz jaki dziad idzie Jest też takie powiedzenie zejść na dziady jeśli coś albo ktoś zejdzie na dziady, to znaczy, że jakość tej rzeczy bardzo się pogorszyła. Jeśli ktoś zejdzie na dziady, to znaczy, że źle mu się wiedzie. Na przykład można powiedzieć, że polska reprezentacja piłki noż, nożnej zeszła na dziady. Okay? Gra teraz bardzo, bardzo źle. Reprezentacja Zeszła na dziady. W ogóle, jeśli mówimy o czymś, że to jest dziadostwo, to znaczy, że to jest bardzo, bardzo złej jakości, rzecz bardzo słaba. Dziadostwo. Nie kupuj tego dziadostwa. To jest dziadostwo. Możecie usłyszeć, gdy ktoś chce Was ostrzec przed kupieniem czegoś, kupieniem czegoś, co jest bardzo złej jakości, Ale nie o takich dziadach i o dziadostwie chcę dzisiaj mówić Dziś chcę mówić o święcie dziadów Czyli dawnym święcie zmarłych Które obchodzone było przez Słowian Zanim przyjęliśmy chrześcijaństwo I również długo, długo jeszcze później Sami wiecie, że takie zwyczaje nie zmieniają się bardzo szybko. To trwa. Dziady były obchodzone na terenie wschodniej Polski i dzisiejszej Białorusi, również Litwy, ale również plemiona bałtyckie obchodziły podobne święta. Niektórzy nazywali to święto właśnie dziadami, inni mówili na to święto wypominki albo zaduszki. Różne są nazwy. Zaduszki, ponieważ myślimy wtedy o duszach. Święto było obchodzone kilka razy w roku, nie tylko raz w roku, ale największe święto było na wiosnę i właśnie na jesieni, właśnie teraz w listopadzie. Na pewno wyobrażacie sobie, że to święto było bardzo ważne w tamtych czasach. Ludzie zawsze bardzo poważnie podchodzą do sprawy śmierci, duszy duchów. Każda kultura ma swój sposób na zrozumienie śmierci. Ludzie chcą zrozumieć śmierć. Dlaczego umieramy? Co dzieje się z naszą duszą po śmierci. Słowianie wierzyli, że dusze raz na jakiś czas. Odwiedzają nas tutaj na ziemi Że zmarli przychodzą tutaj Dlatego bardzo ważne jest Żeby ugościć dusze Które nas odwiedzają A co to znaczy ugościć? Ugościć to znaczy dać jeść Dać pić Dlatego najważniejszą formą świętowania Świętowania było właśnie karmienie I pojenie dusz Jeśli ktoś poi kogoś To znaczy, że daje mu pić Oczywiście my Słowianie zawsze witamy gości Czym chata bogata Czyli dajemy gościom to, co mamy najlepsze Tak też było wtedy Ludzie karmili duszę miodem, mlekiem, kaszą, jajkami No i oczywiście wódką Odbywały się wielkie uczty w domach i na cmentarzach. Ludzie jedli i pili, ale również dzielili się ze zmarłymi, z duchami zmarłych. Ludzie zostawiali na stole albo na ziemi jedzenie, czasami rzucali jedzenie na ziemię, wylewali wódkę po to, żeby duchy również mogły porządnie się najeść i porządnie napić się wódki. Żaden duch nie mógł pozostać głodny. W ten sposób zdobywano przychylność duchów. Myślę, że to bardzo przypomina obecny Dzień Zmarłych, czyli Dia de Muertos w Meksyku. Tam również ludzie zmarłych są, dusze zmarłych są karmione przez ludzi. Ludzie dają duszą. Jedzenie, alkohol Nasze kultury są bardzo dalekie Na odległość Mieszkamy na drugim końcu świata Ale obrzędy są bardzo podobne Przynajmniej jeśli chodzi o duchy zmarłych Duchy zmarłych dostawały pożywienie Od dawnych Słowian Czasami nawet przygotowywano dla nich Ciepłą kąpiel, żeby się ogrzały. W listopadzie jest czasami bardzo zimno. Również rozpalano ogniska. Ognisko, ogień dawało ciepło, ale też ognisko, światło wskazywało drogę. Wędrowne dusze mogły się przecież zgubić, więc, żeby im pomóc, ludzie zapalali. Ogniska. Na jesieni dzień jest już krótki, jest ciemno, więc ogień pomagał duszom odnaleźć właściwą drogę do bliskich. Do dzisiaj zapalamy ogień na grobach, zapalamy świece, zapalamy znicze. To jest właśnie pozostałość po tym dawnym święcie. Rozpalany ogień miał również inne znaczenie. Ludzie rozpalali ogień na drogach, na skrzyżowaniach dróg. Dawniej mówiło się na rozstajach dróg. Drogi rozstają się. Każda idzie w inną stronę. Rozstaje dróg. Dziś mówimy skrzyżowanie. Mi bardzo podoba się ta dawna nazwa. Rozstaje dróg. No właśnie, na rozstajach dróg Ludzie palili ogień po to, żeby różne demony, złe duchy nie mogły tu przyjść. Demony, złe duchy to były dusze ludzi, którzy popełnili różne złe rzeczy tutaj na ziemi. Ludzie chcieli odstraszyć te złe duchy właśnie przy pomocy ognia. Dawniej jeśli ktoś zginął w jakimś miejscu Na przykład wpadł do rzeki I się utopił To ludzie przechodząc później obok Rzucali tam suchą gałąź Kawałek suchego drewna Każdy kto przechodził Rzucał gałąź I w końcu po pewnym czasie Tworzył się duży stos Dużo gałęzi leżało w jednym miejscu To właśnie jest Stos suchych gałęzi Właśnie w dzień dziadów te stosy podpalano I tworzyły się ogniska Ja nigdy w swoim życiu nie spotkałem takiego stosu gałęzi Myślę, że współcześnie już ta tradycja zginęła Że nikt już tak nie robi Nikt już nie rzuca gałązki na rozstajach dróg Albo w miejscach, gdzie ktoś zginął Mówiłem wam na początku, że dziadami nazywa się również żebraków Czyli ludzie, ludzi, którzy najczęściej nie mają domu, są starzy, chorzy Nie mogą pracować I żebrzą, czyli proszą o pieniądze albo o jedzenie To, że na takich ludzi mówi się dziady nie jest przypadkowe Dawniej ludzie wierzyli, że dusze zmarłych Właśnie przez żebraków Łączą się z tym światem Dlatego ludzie dawali dziadom Czyli żebrakom jedzenie I prosili ich o modlitwę Czasami dawano im także pieniądze Mam nadzieję, że wyobrażacie sobie Jak to wszystko Mniej więcej wyglądało Dawniej we wsi nie było świateł Było ciemno W różnych miejscach paliły się tylko ogniska A ludzie w domach albo na cmentarzu Jedli i pili wódkę Bardzo ważne było, żeby zachować ciszę Nikt nie mógł krzyczeć nie wolno było śpiewać, śmiać się. Nie palono w piecach, bo dusze przychodziły do domu przez komin. Dlatego nie wolno było palić w piecu. Na pewno było jeszcze bardzo, bardzo dużo różnych innych zakazów, nakazów, wierzeń, o których dziś już nikt nie pamięta. Minęło przecież mnóstwo lat od tamtych czasów, a kościół katolicki, czy ogólnie chrześcijański, zakazywał praktykowania tych dawnych świąt. Święta pogańskie były zamienione na święta chrześcijańskie, które odbywały się w tym samym czasie, po to, żeby ludzie zapomnieli o dawnych wierzeniach. Dlatego dziś obchodzimy uroczystość wszystkich świętych, 1 listopada i 2 listopada Dzień Zaduszny. Wszystkich świętych w Kościele to Dzień Wspominania Świętych, czyli ludzi, którzy przebywają w niebie. Dzień Zaduszny, czyli obchodzenie święta za duszę, myślenie o duszach, oczywiście pokrywa się z tymi przedchrześcijańskimi tradycjami, nie wiem, czy znacie dramat, dramat poetycki, który napisał Adam Mickiewicz, nasz wielki poeta. Myślę o dramacie dziady. Inspiracją Mickiewicza było właśnie Święto Dziadów, czyli dzień, kiedy ludzie gromadzili się na cmentarzach, żeby wzywać duszę przodków. Duszę przodków, czyli dziady dawały rady ludziom, jak żyć. Ludzie żywi częstowali dusze, żeby je ugościć i pomóc im w życiu pozagrobowym. Czasami dusza nie była już na ziemi, ale nie była jeszcze w niebie. Nie mówiłem wam jeszcze o tym, że czasami ta uczta, to święto dziadów, nazywała się ucztą kozła, ponieważ... Najważniejszą osobą był tak zwany koźlarz, osoba, która prowadziła cały obrzęd, czasami też na tego człowieka mówiono huślarz albo guślarz, to był taki przewodniczący, najważniejsza osoba obrzędów, ktoś, kto prowadził cały obrzęd Adam Mickiewicz napisał dramat Dziady i to dzieło składa się z czterech części, ale druga część opowiada właśnie o tym obrzędzie i chyba druga część była napisana jako pierwsza, czwarta jako druga. Bardzo dziwnie, tak zupełnie jak teraz nagrywa się filmy. Pierwsza część, potem jest czwarta i tak nie po kolei. I tak było również wtedy. Mm, opowiem wam Opowiem wam teraz O co chodzi, o czym jest ten utwór O czym są dziady Adama Mickiewicza Akcja dziadów rozgrywa się właśnie W kaplicy Na cmentarzu I wszystko dzieje się W nocy przed dniem Zaduszek Do kaplicy Przychodzą ludzie ze wsi I tak jak mówiłem wcześniej Obrzędowi przewodniczy guślarz. Guślarz prowadzi całą uroczystość. Okna w kaplicy są zasłonięte, drzwi są zasłonięte, jest kompletnie ciemno. Wszystko jest gotowe do wywoływania duchów. Guślarz zna się bardzo dobrze na duchach. Na początek Wzywa duchy lekkie, pali rośliny, wzywa duchy i przy suficie pojawiają się dwa duszki, dwa aniołki, Józio i Ruzia. Te aniołki pojawiają się pierwsze, to są dusze dzieci, które przybyły do swojej matki. Ich matka jest jedną z kobiet, która przyszła na ten obrzęd, która była Właśnie w tej kaplicy cmentarnej. Józio mówi, że jest im dobrze, ale nie mogą dostać się do nieba. One umarły, kiedy były jeszcze bardzo małymi dziećmi, więc nie zaznały żadnego cierpienia, będąc tu na ziemi. I to jest właśnie powód, dlaczego nie mogą znaleźć się w niebie. Proszą o dwa ziarna gorczycy. Gorczyca to jest taka roślina, którą dodaje się na przykład do musztardy. Ziarna gorczycy dodaje się do musztardy. Gorczyca jest gorzka. Ma gorzki smak. Rozumiecie, aniołki zjedzą gorzkie ziarna, to spowoduje ich cierpienie, zaznają goryczy, więc będą mogły pójść do nieba. Oczywiście aniołki dostają ziarna gorczycy i mogą odlecieć, mogą pójść do nieba. Odchodzą. O północy guślarz wzywa duchy najcięższe. One nie mogą znaleźć się w niebie, bo za życia popełniały zbrodnie. Tu sprawy są trochę bardziej skomplikowane. Guślarz podpala Wódkę W wielkim kotle Kocioł to takie duże Metalowe naczynie Można powiedzieć, że to jest Ogromny garnek Wyobrażacie sobie, że Wódka musiała mieć Duży procent alkoholu I to wszystko się Zapaliło W całej kaplicy Było pełno oparów Alkoholu Pierwszy Pojawił się duch złego pana, który zmarł trzy lata temu To był właściciel ziemski, bogaty człowiek, który miał pracowników, chłopów ze wsi Dla niego pracowali chłopi ze wsi Ten duch był naprawdę przerażający, miał świecące oczy Z głowy leciały mu iskry, a z ust leciał mu ogień Widzieliście kiedyś smoka wawelskiego? Jemu też z ust bucha ogień I tak samo było z tym duchem Ten duch ma wielki problem Błąka się między ziemią a niebem I będzie tak się błąkał Dopóki nie dostanie jedzenia Od kogoś, kogo wcześniej skrzywdził Rozumiemy, że to ma być forma przebaczenia kiedy ktoś zrobi coś złego, a my mu przebaczymy, to znaczy, że powiemy Okej, okay, już dobrze, zrobiłeś źle, ale ja już o tym zapomniałem Przebaczymy komuś Zatem ten duch prosi o dwa ziarna pszenicy Niestety ta prośba nie może być spełniona, bo wokoło pojawiają się drapieżne ptaki które chcą rozerwać ducha na kawałki I przeszkadzają mu wziąć jedzenie Przeszkadzają mu wziąć te dwa ziarna Pszenicy Te ptaki są oczywiście duchami ludzi Duchami chłopów, których skrzywdził ten człowiek Te duchy nie przebaczyły mu Wciąż pamiętają Wciąż pamiętają, że on ich skrzywdził Że zrobił im krzywdę, że bił ich że robił złe rzeczy Na przykład jest tam sowa, która jest duchem kobiety Która zamarzła Kruk, czyli duch człowieka pobitego na śmierć To właśnie ten bogaty dziedzic, bogaty pan Kazał pobić biednego chłopa Za to, że ten chłop zjadł kilka jabłek Zatem ten duch nie dostał pomocy. Musi wciąż błąkać się, musi wciąż chodzić, przebywać między niebem i ziemią. Potem guślarz przywołuje kolejne duchy. Tym razem duchy średnie. Znowu pali suche zioła i przywołuje duchy. Tym razem pojawia się duch Zosi, młodej, dziewiętnastoletniej Dziewczyny Zosia nie była w niebie, bo za życia nikogo nie kochała Chłopcy starali się o nią, ale ona nikogo nie chciała Nie kochała To bardzo ciekawe, że w tamtych czasach było to uważane za grzech Taka piękna kobieta była jakby bezużyteczna Okej okay. Dlatego teraz duch prosi, żeby ludzie przyciągnęli ją do ziemi, żeby mogła znaleźć się bliżej ludzi. Ta prośba w tej chwili nie może być spełniona, ale guślarz obiecuje duchowi, że, duchowi Zosi, że za dwa lata pójdzie do nieba. Okay? I każe jej odejść. Na koniec guślarz każe otworzyć drzwi, Odsłonić okna? Bo już ma zamiar kończyć cały obrzęd Ale, ale Niespodziewanie pojawia się jeszcze jeden duch Duch młodego mężczyzny Który był zakochany w pewnej dziewczynie Ten duch nic nie mówi Pokazuje tylko ręką na swoje serce A jego serce Krwawi Krwawi, czyli płynie z niego krew Duch patrzy na pewną dziewczynę, która jest ubrana na czarno Wiecie, że na czarno ubierają się ludzie, którzy są w żałobie Żałoba to wtedy, kiedy umrze ktoś bliski I ubieramy się na czarno Jesteśmy w żałobie Dziewczyna oczywiście poznała ducha, uśmiecha się do niego. Jednak guślarz nie rozumie tego. Nie wie o co chodzi, bo widzi, że dziewczyna ma męża, ma dzieci, cała jej rodzina jest zdrowa. Dlaczego ona jest ubrana na czarno? Dlaczego nosi żałobę? Hmm. Możemy domyślać się, że to jest jej kochanek, który prawdopodobnie... Zabił się, bo był nieszczęśliwie zakochany w zamężnej dziewczynie Dlatego guślarz chce odpędzić tego ducha Próbuje różnych sposobów, ale duch nie chce odejść Dlatego guślarz kazał, żeby dziewczyna wyszła z kaplicy I tak się stało Dziewczyna wyszła, a duch za nią i tak kończy się cały dramat, cała opowieść, druga część Dziadów, dramat, który był napisany przez Adama Mickiewicza. Przeczytam wam kawałek, zobaczycie jak brzmi początek. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie. Zamknijcie drzwi od kaplicy i stańcie dookoła truny. Żadnej lampy, żadnej świecy. W oknach zawieście całuny. Niech księżyca jasność blada, szczelinami tu nie wpada. Tylko żywo, tylko śmiało. Jak kazałeś, tak się stało. I tak dalej, i tak dalej. Jeśli macie chęć, to możecie przeczytać całą drugą część dziadów znajdziecie tam wiele starych słów ale przy pomocy internetu i słowników na pewno wiele, wiele zrozumiecie opowiadałem wam już o Adamie Mickiewiczu jeśli macie chęć to posłuchajcie podcastu numer 326 tam dowiecie się więcej na temat tego wspaniałego Największego polskiego poety Mickiewicz oczywiście inspirował się Folklorem ludowym Opisał ten pogański zwyczaj, zwyczaj W jego czasach była już to mieszanka Zwyczajów pogańskich i chrześcijańskich Ale dziś już nikt nie odprawia dziadów Nikt nie przywołuje duchów Kościół katolicki oczywiście zabrania tego robić Ale coś zostało z tamtych czasów do dziś Myślę tu o paleniu ognia Mówiłem już wam Nie wiem jak jest w waszych krajach Ale tu w Polsce zapala się świece, lampki na grobach Myślę, że to jest pozostałość Właśnie po paleniu dawnych ognisk Dlatego teraz mamy takie Mini ogniska na grobach. miły Mini światełka. Kochani, to by było na tyle o duchach, tyle o dziadach. Mam nadzieję, że to was zaciekawiło. Że to interesująca rzecz o tym, jakie wierzenia mieli dawni Słowianie. To tyle na temat dziadów, ale to jeszcze nie koniec dzisiejszej audycji. Jeszcze oddam mikrofon Maxowi. Max jest z Białorusi, tam również odbywały się dziady. Ale Max, kiedy przysyłał mi swoje nagranie, nie wiedział, że, będzie, że będę opowiadał o dziadach. Posłuchajcie, co powiedział Max na temat uczenia się innych języków. Bardzo ciekawe spostrzeżenie. Później opowiem, co ja o tym myślę. Posłuchajmy, co powiedział Max. Cześć Piotr. Mam na imię Max. Jestem z, Białoruś, z Białorusi. Dokładniej z Mińsku. Mieszkam tutaj z moją żoną. I razem z nią uczym się języka polskiego. E, używamy e, też z Twoich podcastów, wielu, wielu. E, uczyłem się, uczę się teraz polskiego ponad e, 5 miesięcy. E, z początku uczyłem się, uczyliśmy e, razem z moją żoną, z nauczycielką. Ponad 3 miesiące uczyliśmy po e, Książce krok po kroku, A1, teraz czytamy A2. Dalej, poza tych trzech miesiące pojechałem do Białostoku, tak, tak, jak i wielu z twoich słuchaczów. Mam rodzinę w Polsce, no, też mam swoją rodzinę która z narodowości jest Polakami. Mój ojciec jest Polakiem z narodowości, mój e, dziadek, babcia to też są Polakami, ale nigdy nie mówili w naszej rodzinie po polsku. Nigdy. <ścoughs> e, bo oni żyli w, w zachodniej Białorusi, e, a nie, nie, nie. Pamiętam, że babcia mówiła, że do 5-6 lat ona mówiła tylko po polsku i nawet nie wiedziała rosyjskiego, czyli białoruskiego. Tam był taki czas, kiedy oni mogli wyjechać do Polski, ale czekali do kogoś z rodziny i doczekali, że nie, już nie mieli tej możliwości ujechać do Polski. cóż pojechałem do Polski, pojechałem do Białostoku i porozmawiałem z konsulem um, i wszystko poszło dobrze, wszystko było w porządku. Myślę, że trzymałem kartę polaka um, um, co, co chciałem Ci opowiedzieć? Jak już powiedziałam uczymy się z żoną moją polskiego, dlatego, że tata, chcielibyśmy mieszkać w Polsce, tak, z zawodu, z zawodu jesteśmy lekarze. Słuchaliśmy, że w Polsce jest brak lekarza, Chciałbym powiedzieć, że wynagrodzenie lekarza w Białorusi porównywalne do wynagrodzenia sprzątaczki, czyli wodowacza. To dla mnie, dla, mi, dla mnie jest rozczarowujące. i tak, jestem 29 lat <śmiech> 9 lat. I co? Pomyślałem, że dlaczego nie? Żyjemy tylko jeden raz i. Cóż, spróbujemy. Twoje podcasty bardzo nam pomagają. Dziękuję bardzo. Pamiętam, kiedy otrzymałem swój pierwszy aparat fotograficzny. Zacząłem oglądać wiele wielu filmików na YouTube, YouTube na temat robienia zdjęć. Po jakimś czasie zauważyłem, że poprawił się nie tylko poziom świadomości fotograficznej, ale też mój angielski bardzo, bardzo poprawił się. Mój polski teraz jeszcze nie jest zbyt dobry. Myślę, że mam wielki brak słownictwa, dlatego trzeba więcej czytać książek. Też słuchać w podcastów, na pewno. Ale niestety wolnego czasu nie jest dużo. Mówię o książkach słucham twoich podcastów, kiedy jadę, jadę do pracy i z pracy do domu. Dziękuję bardzo ci jeszcze raz. Pozdrawiam serdecznie od mojej żony Darii. Cześć! Dziękuję bardzo serdecznie. Dzięki, Max. Świetnie. Brawo. Doskonale. Pięć miesięcy mówisz świetnie po polsku. Nasze języki są bardzo podobne, więc myślę, że nie. Być może łatwiej jest uczyć się komuś, kto mówi po białorusku, łatwiej jest uczyć się języka polskiego, ale to nie ma znaczenia, jeśli nie mówicie po białorusku, tylko mówicie po angielsku, po niemiecku, po hiszpańsku i uczycie się polskiego, to również... Kiedyś się nauczycie, nie wolno przerywać, nie wolno przerywać. Max powiedział coś bardzo ważnego, że kiedy chciał e, nauczyć się czegoś na temat fotografii, to oglądał filmiki po angielsku. Hmm. Być może nie było dużo filmików po białorusku interesujących i zaczął oglądać po angielsku. I nawet nie zauważył, kiedy nauczył się języka angielskiego. To właśnie tak działa. To właśnie działa w ten sposób, kiedy robimy coś, co nas interesuje. Nie myślimy o tym, że uczymy się, że robimy to po to, żeby nauczyć się języka, tylko po prostu chcemy się czegoś dowiedzieć i używamy tego języka w tym celu, w ten sposób się uczymy. W ten sposób Max nauczył się angielskiego. W ten sposób uczy się polskiego. I ja również was do tego zachęcam. Jeśli lubicie słuchać na temat, nie wiem czego, historii, fotografii, nurkowania, podróży w swoim języku, róbcie to po polsku. Dlaczego nie robić tego po polsku? Wtedy zapominacie, że uczycie się i wszystko wchodzi do głowy automatycznie, bez problemu, w ten sposób uczycie się języka polskiego, tak jak dzieje się to naturalnie, w ten sposób człowiek naturalnie uczy się języka kiedy jest dzieckiem I tak samo my dorośli możemy uczyć się języka Z tym, że możemy to robić jeszcze szybciej niż dzieci Ponieważ mamy większe doświadczenie Potrafimy czytać na przykład Małe dzieci nie potrafią czytać I tak dalej, i tak dalej Tylko, że najczęściej nie mamy aż tyle czasu Ile mają dzieci Dlatego być może nie uczymy się tak szybko. Gdybyśmy poświęcali tyle samo czasu, ile dzieci poświęcają na naukę języka, myślę, że każdy z nas w ciągu roku mógłby się płynnie nauczyć mówić. Jeśli poświęcalibyśmy cały czas wolny, tak robią dzieci. Dzieci kiedy nie śpią, wtedy uczą się języka Wtedy bawią się, e, rozmawiają z innymi Słuchają co inni mówi, mówią, oglądają bajki Rodzice czytają im bajki Wtedy uczą się języka To zajmuje trochę czasu Ale można to zrobić Zapewniam was, każdy z was może nauczyć się języka polskiego I każdego innego języka, jaki tylko chcecie ale trzeba poświęcić na to trochę czasu. Okej, okay, kochani, dzięki, Max, dziękuję za twoje nagranie, bardzo mi było miło, że przysłałeś je do mnie. Dziękuję wam wszystkim za to, że przysyłacie swoje nagrania, za to, że słuchacie moich podcastów, że piszecie do mnie. Zapraszam was bardzo serdecznie, jeśli chcecie pochwalić się swoim językiem polskim, tym, jak mówicie, opowiedzieć jak to zrobiliście jak zaczynaliście jakie mieliście motywy po co uczycie się polskiego z przyjemnością zamieszczę również y, wasze nagrania w podcaście to bardzo ciekawe, jakie są motywy, jedni mają korzenie polskie jedni mają narzeczoną w Polsce inni po prostu chcą nauczyć się polskiego bo podoba im się dźwięk melodia tego języka jest wiele, wiele, wiele powodów najważniejsze wiedzieć jaki jest mój powód po co chcę ja nauczyć się języka polskiego to jest najważniejsze żeby pamiętać o tym po co po co to robimy a później po prostu cieszyć się samym procesem nauki. Zapraszam Was do korzystania z materiałów, które znajdziecie na mojej stronie. Macie klub VIP, macie kursy i tak dalej. Myślę, że wszyscy wiecie już, co jest na mojej stronie. Jeśli macie jakieś kłopoty, to proszę, piszcie do mnie. Ja chętnie odpowiadam na wszystkie e-maile i w ten sposób porozumiewamy się. OK? Zapraszam również do Facebooka, tam prowadzę webinary. Jeśli jesteście na grupie na Facebooku, to możecie oglądać webinary na żywo. Jeśli jesteście w klubie VIP, to możecie oglądać nie tylko na żywo, ale również wszystkie powtórki webinarów, które do tej pory się odbyły Dziękuję wam wszystkim za dziś Mam nadzieję, że spędziliście miło czas, że zapomnieliście, że słuchacie po polsku, że to sprawiło wam wielką przyjemność Dzięki serdeczne. Zapraszam następnym razem. Na dziś to już wszystko. Cześć, trzymajcie się. Papa. Pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji, zapraszam na realpolish.pl.